Siemano, słuchajcie, Cześć chłopaki. Serdecznie. E, Siema. Czy, właściwie to dla was jest dzisiaj, bo tam tamci się nie liczą. Pozdro dla chłopaków. Tak jest. <grym> Pozdro życiu... dla chłopaków. Właśnie to jest jedno z, z fajniejszych tak. rzeczy, jakie można zrobić, będąc mężczyzną w tym kraju. Bo bądźmy szczerze, coraz mniej jest fajnych rzeczy. Ale, mężczyzn też tak. Tak, mhm. prawdziwych mężczyzn. Że można jeszcze drzeć japę publicznie. A, Wiecie, o co no to jest bardzo. Eee, kurwa! <głos> i wszedł młody popas z własnym z drinkiem, który w ogóle Juliana robi z trailer Park Boys, ponieważ wszędzie chodzi z drinkiem. Co cię... To kiedy ty walisz konia? To jest jedzenie. <głos> Jak masz wiecznie rękę zajętą. To ogólnie będzie dość ciekawy podcast, ponieważ rok temu zgromadziliśmy się w bardzo podobnym składzie. Był tu pan Cezary Pontewski. Dzień dobry. Tak. Był pan Gaweł Feliga. I był Byłem obecny, ja. tak ciałem. I e, wtedy nawet się nie spodziewaliśmy, że, e, że rok później, kiedy spotkamy się w tym samym miejscu, organizacja Stand Up no limit dalej będzie na stratach. To było niedobrze przewidzenia. Nie, oczywiście były my jest, jeszcze. My rokujemy ry, e, e, rynkowo, tak po prostu jak jak, trzech, jak widzisz nasz trzech jednocześnie na scenie, to znaczy, że będzie chuj, recesja za tak. dwa miesiące. Trzy wiedźmy, może tak, tak jak Faraonowi pokazali, to jest jedno z moich mniej ulubionych przypowieści biblijnych, jak mu powiedzieli właśnie, e, muś, e, on miał sny prorocze. I pierwszy tak. sen to było, że widział siedem kłosów takich ciężkich, tłustych, poważnych, po czym było siedem kłusu, kłosów takich suchych i o, rozpieprzyły te siedem kłosów e, tłustych. Y Potem miał taki sen, że siedem krów wyszło z, z, z Nilu i były tłuste i pyszne i piękne a potem wyszły siedem chudych krów. I on się pyta swojego, co to może znaczyć? Kurwa, co za dury. <laughs> <laughs> co to może znaczyć? No zgaduj. Ja czasami słyszę coś takiego. To, Ale to... dość o polityce. Tak. To nie wiem, czy ty cytujesz, parafrazujesz Biblię, czy po prostu swoje posty na Facebooku, <głosy> nikt nie rozumie. O, za, o zaś gało, że ty jak... jest przygotowany oj, dziś. Skurwa. Tak, napisałem sobie to wcześniej. Tak, nie, bo ja się boję bardzo. Ja dzisiaj w pierdol dostanę, czuję moc. Pokojnie. Nie, wiecie co, ja się cieszę, że jest woda na łączowianka, bo oni bardzo dbają o środowisko, nie wiem, czy widzieliście nową reklamę, jest taka reklama, gdzie jest to jakby POV, butelki, i tam jest napisane, ej, czy czym ona będzie, kim będzie ta butelka w przyszłości? Ja im napisałem komentarz, no, nową mieszkanką Wyspy Śmieciuchów, więc nie <śmiech> wiem, dlaczego wiemy, plastik nadal rządzi, ale... Połowa polskiego stand-upu też przebywa. E <śmiech> nie, ale to ciekawe, że czym będzie ta butelka, jakby zrobili wersję z bigłykiem. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś była taka butelka, taką szeroką. Co? Tak, jakaś wiadomo, Pepsi czy Tak, wiadomo co z tą butelką. Ktoś, kurwa, posmaruje ją masłem i wyrucha. No. <śmary> okay. ja, no, no, Ale bo... tylko jeśli będzie butlo od wanisza. wtedy wiadomo, czy <śmary> na no. nie usiądzie. A ale to jest ciekawe z tymi e, e, proroczymi snami, bo one są takie frajerskie, one nigdy nie mają fabuły żadnej. Mm -hmm. Jak, ja nie miałem nie snów bez fabuły i każdy normalny człowiek podejrzewam. Że tam coś Normale się dzieje, a im stru... się po prostu pokazują rzeczy. To jak odwrotnie, yy, w twoim stand-upie jest akurat. Ale... No tak. Nie, ale, yy... Twoje sny mają strukturę yy. taką trzyaktową? Tak. Tak? Przychodzi producent no nawet w tym momencie. Nie, ma musi na być, tak. tu musi być scena z cyckami, bo za mało, <śmiech> za mało, za mało widzów. Strzelaniny ma ustawione i tak. Wysadzają most na dolnym I, I na koniec wchodzi Tomasz Kwiatkowski, deusek z machinę i rozpierdala <śmiech> całą. Co jest Właśnie, czy dzisiaj będzie Tomasz Kwiatkowski z nami? W ogóle ktoś Nie ma... sądzę, nie sądzę. Może dojedzie, dobrze, powiedział Max. No, Słuchajcie, no e, nie, ale ja chciałbym, żeby nadać trochę struktury. Faktycznie widzieliśmy się rok temu w tym pięknym, e, no już żałuję tego epitetu, e, w tym miejscu, tu, po prawej. E, było strasznie gorąco, więc dzisiaj poszliśmy po rozum do głowy e, i e, robimy to na zewnątrz. I aż ciężko mi uwierzyć, że którzy zapłacili za to 80 zł, ale jak wiemy, jak wiemy w Polsce, no nie za takie rzeczy się płaciło nie takie pieniądze. Kwestia jest, że wówczas optymistycznie byliśmy dość, bo ja przesłuchałem niedawno tę rozmowę i między innymi rozmowa z też była, obejmowała też wywiad z panem Bartkiem Korbelem, z panem Zbychem Grabowskim mm. i oni wszyscy niezwykle pozytywnie się wypowiadali o przyszłości, podczas gdy życie, jak ja to mówię, zweryfikowało. Oktagon <grym> zweryfikuje, jak to tak, mówię, we wszystkich wywiadach o MMA. Tak, i też jak się napierdalają geometrowie, geometrowie, no ładnie. <grym> tak. prawie wyszło, prawie wyszło. Ja jak nie rozumiem, co Zalew mówi, to po prostu udaję, że to był słaby żart, bo inaczej bo, inaczej było. do długo. to udaję, że to dobry. Nie, ale czy was to zdziwiło, że aż tak wszystko się rozpierdoliło, że nie ma imprez masowych tylko na 999 osób, gdzie jest e, najlepszy organizator, tam jest, ehm, że to wszystko jakoś się tak wyhaltowało. Wzrost, który nie ma, że był połączony, Yy, immanentnie <głos> z kapitalizmem, w tym momencie można powiedzieć, że dostał zadyszki. I co teraz? Ci wszyscy góro, kurwa, pierdoleni, grzesiaki tego świata, <głos> Oni mają chyba dobry czas teraz, no bo ludzie siedzą w domu i wszyscy mogą spekulować na ten temat, jak, co zrobią, jak w końcu <głos> będzie można wyjść z domu. A, ale to wtedy będę już taki przygotowany. Z jednym wyjątkiem popasa, który się tego, nie, w ogóle go to nie <głos> interesuje. <rozumie. głos> On jak... On już jest zadowolony w chacie i nie ma problemu. Nie wiem, no ty, słuchaj, dużo jest też różnych spiskowych teorii, które mogą bardzo służyć. Komuś jak nie chce za bardzo się starać, to możesz, a że koło mnie jest wieża 5G, to dlatego mi nie wychodzi w życiu, <śmiech> e, dlatego ludzie w mojej Albo rodzinie nie żyją. Ja dzisiaj przejebałem z Jaworskim w szachy na przykład, <śmiech> bo miałem dwie wieże 5G właśnie. I dlatego tak było. Ale ten Jaworski dobrze napierdala, Dobry. tam widzę. Że... ma rodziny zresztą gdzieś. O! Wszystkiego najlepszego. Więc dał, dał ci przegrać. Tak. Graliśmy zresztą. <grafy> <grafy> Graliśmy zresztą pod umówionym Jaworem. O, tam po Tak Jak filon. Y, no. Jak było. No, nie ma co oczywiście myśleć o przyszłości przesadnie. Trzeba patrzeć w przyszłość. E, a w przyszłości są tak, moim zdaniem. E, już rozłożone czerwone dywany dla wspaniałych gości, których tutaj będziemy mieli. Tak jest. E, pierwszy z nich jechał kawał drogi. Ty byłeś tu wczoraj też, nie? Fuck. Kompletnie, pomyliłem cię z kimś. Ale nie, słuchajcie, kawał drogi, ponieważ jego droga zawodowa prowadziła go przez wszystkie przymierzalnie w kropie. To jest wspaniały człowiek. Zróbcie na niego hałas, już tu wbiega. Grzesiu wujcą się. Zróbcie hałas i przynieście mu krzesło. Cześć, bo... Krzesło jest tam, tam. Ma takie. A, na... Tak, będzie Krasio, wyżej. A, okej, okay, rozumiem. Tak jest, Możesz tutaj wykalibrować. Tak, troszeczkę bardziej. Siedzisz na stołeczku ze... Witamy, witam, witam. Witam serdecznie. Cześć. Jaki wysoki ty? Ty ja muszę Pan. zrobić tak, czekaj. <laughs> Tak, Coś Zdjęcie, Zdjęcie, że Możesz się, się poczystować wodą, tak. ja specjalnie Ta, o, nalałem super. dla naszych gości. Gdzie ja gości jest? W a. szkle droga. Bo, ja, bo ja byłem wtedy trochę zakłopotany, muszę przyznać, i nie miałem co zrobić z rękami. Kiedyś w ogóle moja koleżanka, muszę taki a propos, ty, tylko po to kupiła aparat fotograficzny, żeby na osiemnastki jak chodzi, to żeby zdjęcia robić, żeby nikt ją nie, tam nie zagadywał i żeby się nie było niezręcznie. Wow. Tym... No, taka historia. Przepraszam. No, z kim, z kim przestajesz, takim się stajesz, jak to mawiałem. E, słuchaj, Grzegorz, e, bardzo cię cieszę, że Cię tu widzę. E, jest pytanie dotyczące. Mam przekazać pytanie od Ryszarda Mazura: czemu na tym odpowiadacie? Nie, nie, oczywiście nie, ale chciałbym zaznaczyć, że ty i nieobecny jeszcze w tej chwili Rysiu Mazur tworzycie jeden z takich bardziej e, ukrytych duetów. Czy macie ochotę zrobić może coś więcej niż wrocławskie testowanie, które jest legendarne w powiecie w No są plany, tylko y, Ryszard Mazur, nieobecny zresztą tutaj, y, ma problemy w chuj, żeby nagrać swój materiał, żeby cokolwiek wiedział, gdzie na co przychodzi. Bo no, są Takie legendy w ogóle krążą, że Ryszard Mazur świetny komik, ale nikt nigdy nie widział dobrego nagrania od niego, nie. także będą przekazywane drogą ustną y, dzieciom. Faktycznie, podobnie jak piguły na imprezach. Ehm. Jeden David, że ma W ogóle kołek wygląda jakby na słoniu dzisiaj przyjechał, kurwa, to Zrobimy mu zdjęcie, to będzie okładka tego podcastu. Tak, ale za pięć godzin. Co ty, no. W kolonialnym stroju, tak. tak. Jak zażegany będzie leżał w rynsztoku i będziemy wyciągać trampki z dupów. E tak się kończy imprezy. Co no tak, mówi? zawsze. Ktoś pi, ten umiera. Ale nie, bo wy macie w tym momencie taką bardzo wdzięczną scenę w Wędrówkach, tak? No teraz tak, tam tak. Już się przynieśliśmy. Ale czy chcecie na przykład ruszyć z duetem, w, sorry, że tak się pytam w imieniu Ryszarda, ale z duetem na przykład w kraj, żeby... <grychy> żeby żeby tę wspaniałą chemię waszą zanieść wszędzie, gdzie się da. Ja nie wiem, czy, czy Polska jest gotowa na ilość żółci, które są Mazura. Kurwa, który Ryszard. Nie, wydaje mi się, że spoko, na pewno za jakiś czas to się stanie, jak kurwa będzie można w końcu zrobić coś z Ryszardem, żeby pojechał faktycznie i żeby coś miał wrzucone w neta, bo to pomaga w sumie na jakieś nagranie. Faktycznie. A, a tam jedyne, jakie jest nagranie Ryszarda, to jest wywiad z jakimś... W, Gdzieś tam po występie Ta, z Belardem chyba. w świecie knurów. E, tak, wy... dokładnie. Jakiś głos głos, głos w jakiejś miejscowości małe, nie wiem, tak zwyczaj jest. Głos czegoś, tak. jak jest taka mała miejscowość. Bo tam głos dużo... uciskanych. To jest, no jest to jest, teraz taka, my, jest czy... taka prawda, że jak Cię nie ma w internecie, to Cię nie ma. Cię nie, nie ma? ma, nie istniejesz w ogóle. I w, I w drugą stronę jest dokładnie jak ZAMO. Jak Cię nie ma w życiu, to w internecie też Cię nie ma. No nie, no bo na przykład zmarłych nie kasują. No, o tym jest tyle świetnych bitów stand da <laughs> już. Masz teraz znajomego? No. <grywa> <grywa> <grywa> Dziękuję. Ustawi się w kolejkę. Teraz ciężko trochę. Teraz ciężko grać się. No no. No, nie będę tu już popasował. A, chciałeś podpisować kogoś z widowni, kogo nikt nie będzie później zidentyfikował. A, z, i nie, tak nie, kojarzył. faktycznie, zbyt za dużo mu było dokładać y, wizualnych. Y, tak, tebi. musimy slideshow dołączyć. E, nie, no, no ciężko wszystko. teraz coś nagrać. nie? Teraz Ciesiu... to najłatwiej dla jakiegoś san sanepidu czy coś, dla, dla kontrolerów, którzy N powiedzą, nie, chłopaki, może jeszcze popracujcie nad tym, <śmiech> zanim to wyjdzie publicznie. Bo że to są stęchłe żarty przeterminowane. Ale ty <śmiech> nagrywałeś u siebie chyba, nie? W że <śmiech> nie ja nagrywał Damian Skura na mojej scenie. Płonka też nagrywał Michał, ale tam jest jeszcze kwestie montażowe, a no i tyle w sumie, nic więcej się nie Czyli dzieje. Czyli ty nagrywałeś w Lublinie, Lublinie. Nagrywałem. W, w pięknym mieście Lublin. To, da, to daleko tam i tam straszni ludzie są, to, to jak Cezary opowie Dokropne o tym, o słynnej woj, wojnie kebabowej i jak tam pastor do, do kradziony został. Nie, w Lublinie nagrywałem na, w jakimś centrum kongresowym Uniwersytetu Lubelskiego, coś tam, coś taka duża sala, miło tak. było, bardzo przyjemnie. Widziałem właśnie. I, a czy z perspektywy czasu nie żałujesz, że trochę nie schudłeś do tego nagrania? <grym> <tego? grym> no, tam dużo osób, jedna natwiera napisała, napisała Nie, tam... bo ja tak właśnie o twoje jakby... Wiesz, zdrowie psychiczne w tym momencie, bo ludzie ci to bo od razu. tam tak. od razu, bo, Znamy te komentarze tak. No, byłoby osób... super śmiesznie, gdyby ten koleś nie miał brzucha, Jezu, tak mnie to rozprasza. Tam pełno osób pisało, się... że mlaskam i że mam za krótkie spodnie. <laughs> Czy jesteś e, e, ósmym krasnoludkiem, mlaskim. Um. Ej, słuchajcie, dużo jest teraz takich w podcastach, zawsze jest, y, ludzie po, y, polecają, co tam, jak wypełniać sobie czas na chacie, co oglądać, nie? A ja chciałem takie zapytać, może ludzie będą mieli sugestie jakieś fajne, czego nie oglądać? Co zrobić, żeby nie marnować czasu? Może o, masz takie... bo ja mam... Mazura, bo Kurwa, nie mam no dobra. i teraz zjebałeś nie na przygotowaną wiązankę, czego nie oglądać. A, okay. Nie, ale wiesz, że taki na przykład film, którego nigdy nie polecił, albo... Nie cierpisz, że ludzie zawsze mówią, że to jest najlepsze. Masz takie bo ja, ja ostatnio mam... oglądałem, z, czego nie oglądać z takich nowszych rzeczy na Netflixie pokazał się remake filmu Halloween i to jest kurwa A, tak? najgorsza A... rzecz, jaka mogła być. Tak, się mm. nazywa dziady. <grym> <grym> <grym> po prostu ktoś czyta na głos, to nie jest. Straszny w ogóle... jest ten film, ja nie, nie polecam. Jakby mógł to. Ale to z Jamie Curtis, tak? Czy jeszcze nowszy. Nie, bo ten, naj, ten najnowszy jest najnowszy. w porządku, jak Jamie Curtis zabija tego. No, ale ona mówi, że przygotowała się do tego 40 lat i to trwa, kurwa, godzinę czasu ten film, jakby godzinę Co? czego innego. Ona mówi, ja przygotowałem się do tego 40 lat, Ta. żeby to zrobić i nie potrafię tego zrobić w chwilę. No, wiem. Strzela, on ucieka, upada. Nie. Ale Grzesziu, to się w ogóle nie zdarzyło to wszystko. Ja, ja wiem, to... ale ja się potem emocjonuję i się kurwiam na tym, wiesz. A propos, idzie tutaj właśnie Ryszard Matur, <laughs> jak... Czarny koń wyścigów, jak to ma. Jest bardzo ciekawe, że to ja jestem na scenie i tak on jest gwiazdą tego <głos> pokazów. Nie, nie, nie może tak być. Słuchajcie, wielkie brawa dla Grzegorza, żeby tutaj nie było. Dziękuję tak ci bardzo, Dziękuję bardzo. bardzo, Grzesiu. Dziękujemy, Grzesiu. Bardzo swoją z swojej strony, żeś nam, e, udzielił tutaj rozmowy. Udzielił nam rozmowy. <głos> Za długo siedzę z Szumowska. Tak jest. Także słuchajcie, mamy pewne poruszenie na publiczności, ponieważ <głos> przyszedł jeden Ony pajat. <głos> się witają wylewnie Także takie to życie, moi drodzy. Ale to jest dobra kategoria, o której wspomniałeś, Gawę. No, ja bym dużo... chciał zapytać wszystkich, jeśli, chyba, że nie będą mieli nic, nic do powiedzenia. Nie, no, już już wiemy, że Jamie Lee Curtis powinna skończyć karierę. To nie, by... a kto by te yogurty mi... Activia sprzedawał? <laughs> e, czy ty wysłuchacie teraz dużo jakichś podcastów, czy raczej to nie jest wasza przyjęcia? Ja słucham banter banter, ale to Aha. jest, nie da się, tam nic nie można zrozumieć, co oni gadają, połowa po angielsku. Połowa po angielsku? Nie, nie, nie za dużo. Ja słucham, po, nie stand to się pomyliło. Chyba. Okay. <grym> to <grym> ciekawe, czy jak on zostanie arystokratą i go będą chcieli zabić, to go wezmą na szaftor. <grym> Pewnie tak. Albo na szafocie go. No właśnie, aha. Ja bym chciał, żeby jak, jak będzie suchar lecieć, to żeby się zapalała taka specjalna lampka. To tak. jest takie, że to wszyscy albo klaszczą, albo robią... Ooo, no, mo albo inaczej, nie wiadomo jak się zachować. Taki ten... E takie wielki napis, otwórz oczy, ziomuś. Eee. To jest, to jest w ogóle nie... wezwanie, żebyś się trochę tak właśnie zaczął żyć świadomie. Okej. Okay. Ja właśnie. Nie tak. Świadomie. W, Co ty robisz, wyłącz Jeśli to. chodzi o ten, o... Y, pożycie. Tak, pożycie seksualne. Ciekawe, czy... Bo czy... niektórzy może się ruchają, ale nie po <laughs> Znajomi Bila Kosbiego, tak. <laughs> Znajomi też dobrze. Taki krąg znajomych, tak. wiecie, tam. Powód numer cztery. Zwykle się mówi, że tam można utrzymać społeczne stosunki więcej z jakimiś stu osobami, nie? co tak. za, też naturalnie ograniczyło liczbę ofiar zbiegu no. <todgłosy> no. <todgłosy> Socjologiczny slam. Słuchajcie. E, mamy e, mam tutaj od e, wozu informację, że możemy już zaprosić kolejnego gościa, mhm. myślę. E, jest to wspaniały człowiek. A ja, ja mam wiadomość od wozu, że baba zeszła, <laughs> także będziemy mieli drżej. <laughs> lżej konią będzie teraz. No, <laughs> dobrze. dobrze. Ja, jednak lampka niepotrzebna, to nie, wystarczy. Nie, nie. No dobrze, <laughs> na pewno mi wydoba, że zebrałeś dwa razy śmiechy, potem jak wytłumaczyłeś, bo to dobry rzecz. Jak się zdarza, czasami. A jest, tak, dobrze. Kogo mamy następnego. E, Czy jest już gotowy następny zawodnik? Chyba jest. Podnosi na, ku nas e, dłoń e, swoją, e, którą tak wiele dotknął e, strun w swoim życiu. E, I tak wiele... Poruszył. Ser, poruszył wiele serc i strun. Uh -huh. e, e, zapraszamy go tutaj. Bardzo serdecznie. Zróbcie na niego wielki hałas. Damian Skóra, moi A nie Ej, wiem, dłoń. czy wiecie, ale ciekawostka o Damianie, że jego ulubiony piłkarz to jest Wayne struny. Hmm. <laughs> To by, oh, Prawie zawrócił, stary. By, <głos> by było blisko. Cześć, Damian. Cześć, Damian. Dzień dobry. Damian. E, słuchaj, bo ten... E, przypał jest w ogóle, dosyć srogi. A. Nie chcesz usiąść, bo tak przykucnąłeś, jakby była na na osiedlu. Nie, to już się przypierdalają A. do tuszy, więc tak będzie się... Przypierdalają się Ale się to nie będzie... Co tam w tuszy gra, jak to mawiają e, każdemu. Słuchaj... E, Pytanie ma do ciebie, bo ty dzisiaj jeszcze będziesz występował w pewnej formie, ale nie, nie utrzymujesz nie. swojej takiej dodatkowej persony, którą jest e, e, szur w czer... Co tu się odpierdala do licha? Co chwilę jakaś policja za, zasuwa, no kurwa... Słuchaj, zacząłeś raz... pewien temat i furgonetka podjechała. Tak Biała co prawda, ale też nie wiadomo, kto Nasłucha... tam sześć. Z napisem sport. E, nie, bo tam e, oczywiście chodzi o nagranie, demaskujemy prawdę. Szurskie akcje, co można o nich powiedzieć. Tak, no mi tylko o jedno chodzi w życiu. Chodzi. Żeby ludzie byli doinformowani. A, dobra. Mm. I to nastąpi. Dobrze, właśnie, bo ty nie, nie wymyśliłeś dla tej postaci osobnego jakiegoś pseudonimu. Tam na przykład, żeby to. Nie wiem, jakieś imię. Damian skórę i nie, nie, nie, nazwisko, żeby na przykład, nie wie, że... fałszywy, albo... <laughs> to jakieś fałszywe. To brzmi, jakby miał na dzień dobry fałszywe nazwisko. Faktycznie, tak. Kiedyś ja kombinowałem, bo nigdy nie miałem w Żadnej ekipie nie zależało na tym, żeby mnie skrzywić. Nie że... kozy, a oni nic. Po prostu. Że... Tak jest. Damian skóra ja na niedźwiedzi policzona. Za tobą. Jesteś 10 to, nie, to nie jest łatwa rozmowa dla mnie teraz, ostrzegam. Paliłeś jointy, tak zwane? Wiesz co, tam gdzieś było tak, że palili. Nie, z grilla po prostu ja się nawdychał. Ja się na smaku sprawdzę, po prostu jak smakuje, nie? Na spróbunek kogo, tak kogo znane, jeden bóg toś. sklepał. I powiem wam, tak było dobre, że przebiłem się przez ten moment, kiedy jesteś spanikowany tym, że się spaliłeś. no, no. A, mhm. Dobre. Przez punkt paranoi się przebiłem. Słuchaj, tak jest, Brakie brawa dla marihuany. To. Bez niej byśmy wytrym, nie mieli no. w komedii Tomka Koleckiego. Niegodnie <laughs> eee. <laughs> reprezentował. Przepraszam, nie, ja no tak. po prostu, bo ty jesteś jakby tam e, proponentem i też dużym Apollo, apologetą e, Celowo, żeś takich słów, żeby nie był e, w stanie się marihuanę, Nie, nie myśli, właśnie o, nie znam, nie, nie i wtedy byłem zjerany na końcu się okazuje. Tak. Y... i byłeś, w, a, to, a to było w autobusie wszystko no, czyjś no. mm. tam bliski Atom. krewny, nie, ja bardziej to medycznie traktuję, przed snem, bo mm. ciężko mi się zasypia, bo myślę, wiesz, mm. o przyszłości niepotrzebnie. no właśnie, ja chciałem pytać, czego nie oglądasz, a ty powiesz może, że po prostu siebie w lustrze <śmiech> w ogóle... Uuu, jak strzygawlił brocznie <śmiech> Ale to dropnął go w duszę tak, autobiograficznie Nie, nie żarty. stary, to masz rację, bo gdybyś zobaczył mnie w lustrze, to znaczy, że... Jakbym ciebie zobaczył tak. To się nazywa to, bo... trespassing. Tak. Jeszcze raz powiem, sku... trzy razy powiem skóra i ty się pojawiasz. <głosy> trzy razy powiesz skóra Nie, skóry i nie ma tak. Ale ostatni raz, jak Pani ma marihuanę, to z tobą właśnie. To prawda, i bardzo mi było Mi miło, ponieważ stwierdzisz, że zrobisz wyjątek. Zrobiłem wyjątek i straszliwie się zbąbiłem. Aha. Myślałem, że zwariuję. Dzwoniłem w ogóle do. To było oczywiście Macieja. 6 lat temu, żeby. Nie, jakby nie pamiętać. Nie, to było 6 lat temu, ale to było piękne, a, nie, ponieważ ja wtedy za... bardzo próbowaliśmy znaleźć jakąś wspólną platformę muzyczną i było tak, że Zalew puszczą mi hausy z delikatną nutą funku, a jemu ja jakby funki z delikatną nutą hałsu. Mhm. Także ruchane było jak pojebanie. <głos> <głos> <głos> <głos> ruchane w 120 bpm było. Nie, no ja nie jestem, aż od razu paranoję mi się, nie, nie, nie nakręcają na łepetynę od marihuany. Za to walę koksu jest, kurwa, spoko. Wszystko w <grystanie> Jesteś też szybszy od paranoi. Tak. Bo, bo za dużo chemii w tej marihuanie, to jest chemii za dużo. Tak, to... Teraz Ziem... to już nie ma takich No te azotany do, do, do ziemi, no. a potem to z tego wzrasta. Nie, ale tak między nami. Zawsze lepiej zaufać chemikowi niż, kurwa, rolnikowi w Polsce. No bądźmy szczerzy, jedliście kiedyś jabłko, które wiesz, tak wąchasz, co, co to kurwa jest, ściskasz jak ziemniak i to był ziemniak, bo byłeś zjarany, no, no. Siemakołecki, krzyknij bra dwa razy, bra, bra. E... No, Słuchajcie, no, dobry humor nie, nie, nie opuszcza nas. Wisi A, w powietrzu. Ale nie, nie, bo wspomniałem o tym tylko tak, przepraszam, bo Damianę dopytywałem nie, nie. właśnie o, o tę postać, że wiesz, niektórzy wy, jak wymyślają sobie jakąś tam doleką postać, to jednocześnie... Robią z tego taką jakby tajemnicę, że to nie oni, ale to Aha. jednak jako z otwartą przybójcą. Ja tutaj. nie wiem, co ja robię. <grym> to jest też dobra maksyma życiowa, bardzo się sprawdza. <grym> A mówiłem wam, że dostaję haj z ministerstwa na to. No właśnie. Aha, do, do <grym> finansów. Tak. kultura Wasze pieniądze poszły na te filmiki. Słuchajcie, się... ten człowiek no. dostaje 2,5 tysiąca złotych miesięcznie zakręcenie show Demaskujemy Prawdę. Okej, okay, to mam nadzieję, że się rozliczasz ze wszystkiego prawidłowo, jak się tak. demaskujesz tu publicznie. No już, już mi przelali, więc... No, okay, no tak demaskowany, to jest taka podstawowa sytuacja. Ale, ale... tylko przez trzy miesiące. Trzy miesiące, bo... I co tam wpisałeś w tym wniosku? Stary, to było także że Krzysiu Kasparek, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, yy, komik taki. Znam Krzysia. On do mnie zadzwonił 20 kwietnia. <śmiech> <śmiech> Udało się. <śmiech> I tego 20 kwietnia mówi mi, słuchaj damy, bo jest takie stypendium, kultura w sieci, może byś tamten zgłosił ten swój zespół stypendium. i byście na koncert czy na coś dostali stypendium. A ja wtedy, no, był 20 kwietnia, ja mówię, pewnie, dzięki Krzysiu, i później powiedziałem, nie że ja wypełnię ten wniosek. Jak sama instrukcja do tego wniosku, do wypełnienia miała kilkanaście stron, to sobie Aha. wyobraź. Wypełniłem ten wniosek, napisałem tam. Nie dowiemy się, kurwa. Co? No poczekaj, no, no daj tak, mu się… Napisałem, że neutralizowanie ruchów związanych z szerzeniem teorii spiskowych poprzez ośmieszanie i parodię. Wow. A później napisałem, poprzez... będzie to realizowane metodą takiej zamierzonej niedoskonałości i słowo w słowo napisałem w oficjalnym wniosku do ministerstwa metodą zamierzonej niedoskonałości, jak powiedziałem do mojej wychowawczyni w liceum na lekcji wychowawczej, Otwórz cytat. Pani profesor, bo głupkiem też trzeba umieć być. Zamknij cytat. A. I to było w wniosku. I dostałeś I ona się zgodziła z tobą film. i dostałeś piątkę ty za ty to. Czyli film. Stosując te same zasady, Tomasz Kwiatkowski jest też takim agentem, który ośmiesza nas wszystkich. <grym> <grym> za 15 sekund ci odpowiem. <grym> okay. Słuchajcie, no to bardzo dobrze. Zwiódmy wielki hałas dla Damiana za te 2500 zł, które otrzymujemy. <grym> Zasłużę. Nie, ci kręcę. I nawet wziął mikrofon ze sobą. Także jest... A, tak, Na to Bardzo dobrze. Ma wewnętrzny tachometr. Um, bardzo to jest interesujące. Poza tym ciekawi mnie też to, że jak tylko zaczęła się rozmowa o pieniądzach, przyjechała policja. Zaraz zwęszyli, co jest. I także, tak, oni zajechali tam, ale stoją spokojnie. Także się nie, obawcie, nie obawiajcie, wszystko jest wesoło. E, organizator wy, wykonuje teraz nerwowe telefony. Sprawdź, czy opłacone wszystko. Uśmiech numer 4 pod tytułem e, pa, To trzeba porozmawiać z księgową. Co jest moim ulubionym kłamstwem. Księgowa, Który wchodzę na scenę. A nie wiem, to z księgową się ona ustala to wcześniej. Tam Drugą moją ulubioną formą jest czekam, aż po, kubilecik wystawi mi fakturę czy coś tam. Ci to kurwa się nie śpieszą z niczym. Oni jakby musieli, wiesz, to była e, operacja. To, to są wirtualne pieniądze. Da, to jest też oni ciekawa rzecz, y, którą chciałem was pytać, myśl, y, ponieważ dużo imprez jest jeszcze przełożonych. One są, tak jakby wiszą w powietrzu. Myślicie, że, oczywiście nie wskazuję tutaj palcami, ale y, czy te pieniądze, które w tym momencie są przez ludzi zapłacone, czy oni mają prawo do tego, żeby je odzyskać już teraz, czy raczej y, wasze takie osobiste zdanie? No tak, moim <śmiech> zdaniem powinni <śmiech> być nie. prawo. Ja, ja na myśli, przykład kupiłem pieniądze. bilet na, do teatru i... Chciałem z Rothajsu. Gdzie ty, otwórz oczy ziomuś, ty nigdy do teatru nie poszedłeś. Ja. No nie poszedłem, no bo z, poprosiłem z Rothajsu. Jakbyś... Dobrze. Tak. A na co Przecież... A na czym, na czym byłeś? Na yy, światło w tunelu? Nie, nie, ja byłem na pod mocnym aniołem. A, dobrze, to hmm. fakt. Zresztą pan Pilk A ty uważasz, że nie powinni pieniędzy. Nie, no ja, ja nie ja wiem, jak się dokładnie żongluje tymi pieniędzmi, ale ja myślę, że to już co, co zapłaciliście za jakieś y, przyszłe imprezy, za bilety, to już poszło do Damiana Skóry, więc teraz... <laughs> Sorry, no ale teraz musicie oglądać filmiki z żółtymi napisami. That to jest. Już. Damian Skóra jest takim lejkiem, który po prostu ściąga cały hajs tak. z internetu. Trickle-down efekt jest taki, że ty po prostu... Przez wiedzę dostajesz z powrotem swój hajs. Zgadza się, moi drodzy. E... Nie wiem, smutne to czasy, że ludzie musieli, po, wiesz, przez pewien czas było mega naśmiewanie się, o, trzeba wrócić do roboty, tam zapierdalać, a, a teraz ja przyznam, że dalej mi się nie chce do pracy. <głosy> <głosy> Wolę biedować. E... No. <głosy> Ale nie zgłosiłem się do żadnych z tych grantów i tak dalej, bo mnie to trochę obawia się. Obawiam się, bo ja dalej nie jestem zameldowany w Warszawie jeszcze. I nie wiem, czy to trzeba być A, zameldowanym, ty, czy nie. Pewnie nie. Ty zresztą w ogóle pewnie masz większe szanse, jeśli starasz się o rzeczy lokalne gdzieś, gdzie nie ma 3 miliony ludzi błagających o godne życie, tak jak w Warszawie. E... Mówisz no, o Grudziądzu, w... tak? Ta, nie, no mówię o tych ludziach, co wiesz. Co rano wy, wy, wy, wy wrac... wychodzą z mieszkań, wypełzają z kanałów i idą do swojej pracy w reklamie. E kurwa, wow. pokaż, co tam masz wytatuowane, czy to sam Bill Hicks, <laughs> który pewnie jakby dożył teraz, to by miał jakiś gówniany program w Comedy Central, gdzieś drze do kamery. Tak. Hey, słuchajcie! Bitwa Ech. na y, spiskowe teorie. Tak? On chyba też był trochę szurem, nie? Troszkę może tam pewnie zahaczał o te tematy, no nie wiem. Każdy jest trochę szurem, czy nie? Cezary, jakie ty wierzysz teorie spiskowe? No już w żadne nie wierzę. A nie ja w żadne. Ja tak bardziej swoje rzeczy gminę. <głosy> <głosy> Szkoła Popasa. <głosy> The way of Popas. <głosy> Na maksa. E, fajnie jakby nagrać e, reedycję e, wu -klamu, gdzie wszystkie odwołania do Kung Fu to by było o tym, że Popas rozpierdala. <głosy> game of chess is like a game of Popas. Dzięki. Super, jest, Stary, ty ty jest chodzisz... jeden heckler z megafonem, to jest w ogóle, uczcie się od niego, to jest Wybitne, step your ten. game up, trzeba po prostu pokazać ten, swoją obecność. Najbardziej mnie cieszy, że w ogóle jak to się skończy, to będziemy musieli prosić, żeby wszyscy wyszli, bo przyjdą ludzie, którzy zapłacili na bilet. <laughs> więc będzie przetasowanie. No właśnie, ty mówiłeś coś o pieniądzach, a to jest sekcja darmowa, my jesteśmy tutaj egalitarni bardzo, wspieramy Polski zdania zdania na tak, skóry, bo on dostał 2,5 tysiąca. No tak, no to tak później go skopiemy potem. Kurwa, po tym. Kurwa, tu z tego dachu będzie za nogi trzymany i, i ten gnom pierdolony mały, ty, po pucach będzie szarpany. Ja um, nie, nie wiem, się za bardzo wkręciłem w własną postać. Bartosz, chciałbym, żebyś tak podsumował swoją karierę. Żarty z Dungeons and Dragons, wersja 8.0. Karierę. To jest rzecz, którą muszę zwrócić do Was uwagę. E, ponieważ w, e, kilka... To jest słowo dosyć. Zwrócić do Was uwagę? Znaczy nie, karierę. Kariera jest dość straszna. Mm. Z tego czasu, zresztą Chris Rock mówił, że I don't have a job, I, I have a career. career. E, więc... E, w, Oglądając ostatnio kilka występów takich open micowych, to słowo zaczęło się przewijać. Nie tylko open micowych, mhm. ale też takich większych. Czy to, waszym zdaniem, możemy mówić o czymś, co swego czasu, podczas legendarnej już e, e, e, konferencji pod tytułem Stand Up na pregu rewolucji, e, która się odbyła podczas drugiego Antrax <śmiech> Stand Up Festiwalu, polecam. E, to, czy już ta rewolucja nadeszła, czy są ludzie, którzy wchodzą, żeby robić stand up i jednocześnie robić o. tu brzydkie słowo, karierę. No, pewnie tak. Ja tam to jest ich... pytanie z tezą, od razu. Jak oddaję. piszą tak, piszą hmm. czasami ludzie do mnie maile z, z podcastu czy coś, to ja im odpisuję, że nie, kurwa, gościu, z czym do ludzi w ogóle, nie? Weź, zostań w domu. E... Skasuj ten adres. <śmiech> Skasuj ten numer GG. Skasuj G -G. sobie internet. <śmiech> Skasuj ten numer GG. No, no, faktycznie. No, jest. Zresztą teraz chciałbym tutaj zaprosić osobę absolutnie nie, bezkompromisową, która nigdy się nie kłaniała nikomu i nigdy nie robiła nic pod publiczkę. Publiczkę Z nami jest, moi drodzy Łukasz Rodko. Nie, nie Nie, jego przeciwieństwo. Nie skąd. Wspaniałe. Będą człowiek. koszulki do kupienia, chcieliśmy tylko przypomnieć. O tym też porozmawiamy, ponieważ to jest pionier, moi drodzy, koszulkizmu w Polsce. A, w ostatnim sobie. rzędzie tam jest. Macham do niego ręką, idzie tu już do nas. Moi drodzy, zróbcie na niego wielki hałas. Jasek Stramik, wielkie brawa. Tak jest, the one and only. Słuchajcie, tak jest. Ta, się jeszcze zbiera gratulacje od Ta, po drodze, nie wiadomo, co z... to daje. Reprezentant Dobra, poznańskiej dziękuję. inteligencji dziękuję. i podziemia. Jak, jak wiemy, Dzień Jacek z, słynie z bardzo takiej fizycznej komedii. Um, Siema. Przepraszam, bo Gawłowi podałem rękę, usłyszałem sobie, że mówiłeś gaweł, że nie lubisz kontaktu wobec tych to... dniach fizycznego, Ale fajnie, jakbyś, przepraszam, podałem Gawłowi rękę, a zapomniałem, że go kurwa nie szanuję. <grym> ja, szczerze mówiąc, też myślałem, że że tak śmieciem, <grym> Słowo śmieć nabrało nowego znaczenia dzięki kulturze stand-upowej polskiej. Na szczęście. Wiele Dużo słowa. osób go używa, prawda, już teraz? Tak, tak. tak. Między innymi ci... Z, z... Moja matka, przede wszystkim. Obecnie <grym> do niej. Rzeczycie. Nie, nie, ale wrzućmy śmieci z domu ojczystego, ale ty a propos słów, które nabrały nowego znaczenia i a propos koszulek, to ty jesteś yeah. razem z Mateuszem i Ipkisem pionierem koszulkizmu w Polsce. Cieszę się, że w tak zasnym towarzystwie. No potem miałeś wspaniałych też można powiedzieć... Szle słowa pozdrowienia to... do pana Ipkisa, gdziekolwiek się znajduje, w, jakich, w jakim, w którym kręgu piekła on teraz siedzi. Studio siedzi. Tam, gdzie kłamcy, czy tam, gdzie gwałciciele, kurwa? No dobra, pewnie trzeba będzie niektóre elementy Eee, A gdzie to idzie? z zet da, czy co? Nie, Tak, nie, bo Ipkis ma mocny legal team i nas rozpierdoli. Ale nie, nie, chodzi o, e, że twoja koszulka smucikoń, która oczywiście przyniosła też wiele wesołych rzeczy. Hmm? Który to był rok? Kiedy ona była zrobiona? Uuu, z latami u mnie jest kiepsko. <śmiech> <śmiech> Jak widać. To jest, jest jeszcze w obiegu? Można kupić? Nie, to jest Collector's Item teraz. Co? Nie... Tak, to jest jeszcze chyba taka mogę? unikalna no. y, rzecz. Ja już nawet nie mam takiej koszulki, No, co ty? no bo nie a jakie było pytanie, bo nie wiem... Co... Czy... Kiedy to było? W to... 2018, wiemy, nie... szybko myślałem aha, jak mówiliście. Dobrze. Chyba. A patrząc z perspektywy, czy ty uważasz się za ojca tego ruchu e, sprzedawania? Za, za żadnego ojca nikogo i niczego się nie uważam i mam nadzieję, nie będę musiał się uważać w tym życiu i w każdym innym. Słuchaj. Słuchaj, jest... A za ojca smuci konia. Nie, to jest, ojciec to jest zła funkcja robi. w ogóle. Wie o tym Jan Paweł II, siedząc w, nie wiem, w którym kręgu piekła dzisiaj. Tam, gdzie gwałciciele i złodzieje. Pewnie? Nie wiem, no, pierwszy, w pierwszym kręgu są kłamcy. Mm. Bo... Wiesz, nie pamiętam się o korupcji z Dantego tak, wziąć. nie wiem, czy tam trzeba przepustki, żeby przejść do kolejnego kręgu, czy tak. możesz tak wizytację robić? Nie, no ojcem się nie czuję, znaczy, a czemu ojcem? Że, że pierwszy, tak? Pionierem. Tak. Tylko, że chłopcy robią z cytatami. Ja chciałem tylko smucić koń, żeby... Dostawałem wiadomości właśnie, tak jak Gawę wspominał na wiadomościach mielowych odnośnie podcastu, ja odnośnie smuci konia, a, to może koszulka? koszulka ta, ta, ta, ta, ta. Ja mówię, ty, to no może zrobimy to koszulki wiadomość. do siebie samego, mówię, no, to, to zrobimy, Dobra, I sobie to zrobiłem. sobie, sobie zrobiłem. <śla> <śla> Jakby powiedział Piotr Popek. Obecny duchem. Może koszuleczka? <śla> i zrobiłem to dla ludzi, nie zarabiając na tym. Różnie. Tak to było winno wyglądać. Tak, to nie właśnie. było w, w jakiejś tam ramach, nie chciałem, żeby to było komercyjne, tylko żeby było jakieś takie, kto chciał, ten sobie mógł zakupić taką koszulkę. W i... odróżnieniu od pozostałych, które no, są, no, ludzie są zmęczeni. Tak wspomniałeś że kapitalizmie, nie jestem fanem tego, tej, tej wersji rzeczywistości, więc... No także tak. odsuńmy ją na bok, Jacku. Tak. Książka, kiedy nowa książka? <laughs> Czy czujesz się ojcem? Ty, a tu nie jestem ojcem, bo byla, jest Szumowski. Szumowski, tu spłodził pierwszego Benkarta i, i dalej. Czy dalej ja planuję zabijam. jakąś książkę? No to, to, to jest pytanie nie tylko do mnie. Ale też. Coś, to... Tam są jakieś plany? Mam nadzieję, Cześć, no. mam nadzieję że się uda. Słuchaj, bardziej a pytanie, sam wiesz tak, o tych planach. Także. Pytanie jest teraz bardzo zasadne, y, y, bo y, ostatni materiał nagrany we wspaniałym Elblągu. Ta, I teraz wiem, że będzie historia związana z właśnie, e, no poniekąd wplatająca ten proces sądowy. Wiesz co, ja, tak, tylko że ja nie, nie konsultowałem z prawniczką jeszcze, nie wiem czy mogę publicznie mówić o tym, więc Dobrze. chyba nie będę o tym wspominał, nie Dobrze, będę ryzykował. Tak. Historia jest taka, że jestem pozwany o zniesławienie. E, o tym opowiadam. E, <laughs> przez kogoś tam, który... A papiery na ciebie ten, są! Ten papiery, ktoś... kurwa, <laughs> Pod jubilatem się spotykam. Tak? To zawsze jest ten cytat, kurwa. Prawniczką. Pozwany za zniesławienie i stanąłem przed sądem, bo nie chciałem zgodzić się na warunki strony, która mnie pozwała. Tymi warunkami było skasowanie materiału, przeprosiny w mediach społecznościowych i zapłacenie za koszty sądowe. A ja kobiety nigdy nie przeproszę. Nie, nie. Cytując, to jest raz. Cytując... I w lewo nigdy nie skręcę, to dwa. Tym samym, tak. Tym samym sposobem mamy sześciu gości dzisiaj zamiast y, trzech, no, będziemy cytować po to prostu wszystko. Z... Tak, i tam jedna, jedno tam powiedzmy wygrałem, druga powiedzmy była apelacja, w pierwsza instancja została wygrana w apelacji powiedzmy po, połowicznie tak, połowicznie nie. Nie wiem czy mogę zdradzać jak będziemy kiedyś nagrywać, może za rok zdradzę o to wtedy. Hmm. Scenicznie też chcę o tym opowiadać, więc nie, nie wiem czy chcę w podcaście. Nie, ogólnie to tak W pytałem, zasadzie, bo... wiesz co, no właśnie, jaka była intencja pytającego? Właśnie cieszę się, że to widzę i wtedy wszelkie pytania... No, no, no to nie mamy, to potańczmy lepiej. Po, po co słowa? Język ciała jest lepszy no, niż język... Zawsze tak myślałem. w formach radiowych szczególnie się sprawdza. No. Tak, tak, właśnie... Trzeba się uczyć tych form. Widziałem, że Damian robił znak, to mogliście powiedzieć. Damian robi znak do kołka. Tak coś takiego, audio, tak się au, robi, nie? Że audio tam, no, tak, tak, tak. Żeby dać te dogrywa. didaskalia, tak Ale zwane. nie, to trzeba takim mm, spokojnym głosem, takim... Damian robi mm, w tej chwili śmiech. A nie, to śmiech słychać, to myśl, no, myśl przewodnie. Ktoś klaszcze. E, tak. Ale jak to jest, że kazali... Widzisz? No jak to jest, no kurwa. No, jak to jest? No, jak, no, jak to, to jest? nie wiem, jak to jest. Że tobie kazali usunąć materiał, a Kwiatkowski usunął. E, <gry> A nie musiał. Nie, obroniłem właśnie. Chodzi o to, że nawet już po tej drugiej instancji wiemy, że nie muszę kasować materiału. Na tym na razie zależało, więc to jest moje osobiste zwycięstwo. Nawet jeżeli wyrok sądu mógłby wskazywać na troszeczkę coś innego niż zwycięstwo. Filmik został obroniony, zostaje i zostaje po wieki wieków, dokąd ten jebany YouTube będzie istniał, ten cały kapitalizm. Mam nadzieję, że krótko. Także walczyłem o to, żeby krótko istniał, mam nadzieję, że będzie krótko istniał i strzeźnie razem z kapitalizmem i z YouTube'em. Tak jest. Z całym ja światem. Powiedzę, ale, ale polskiego standupu będziesz bronił w sądzie. Będę, Będę bronił, klasie, tak, imieniu, bę tak, do samego końca. Tak mojego lub no, polskiego stand-upu. Stand no, Który nastąpi wcześniej. Skończmy ten sklepik z cytatami, też jest. jest już hardkorowo. Tak. Jak to powiedział Papa Gombrowicz. Jeszcze wytłumacz, jak <laughs> ja to mówię, bo używałeś też, jak ja to mówię, to A, trzeba oddać autorowi. To jest człowiek, autorowi. brakuje. Tutaj był zaproszony na festiwal, ale e, niestety nie, nie, nie chcieliśmy, żeby robił supportu 15 minut, więc nie przyjechał. Darek Gadowski, wspaniały człowiek. Oczywiście mówię to z przekąsem, wybitna postać. Jak ja to mówię, wspaniały. On z każdą praktycznie wypowiedź poprzedza właśnie, jak ja to mówię. Albo prawda lub też... Mówię. Tak Każda wypowiedź jest dość tak, z, z, z dziwne, bo mówi najbardziej standardowe rzeczy czasem i mówi. Jak ja to mówię, tak jak Filip kiedyś dobrze powiedział. Dobra. Jak ja to wystaw mi, jak ja to mówię, umowę o dzieło, czy tam fakturę, to wystań, jak ja to mówię. Wszyscy tak mówią Darek. <grym> <grym> Interesujące rzeczywiście jest, są zakamarki jego umysłu e, i też splątane drogi jego języka. <laughs> zaszłam, to już tak, dalej. i historia też gwałtów dosyć. Nie, nie, on się właśnie on, on tak też złożył apelacje czy... już z tego kręgu. Go wszystko, wszystko jest, ok. tak? A propos, tylko to już tak e, właśnie, bo Gawę ma tutaj świetne pytanie dotyczące czego nie robić. U, u, u. Czego nie robić? E, albo czego? E, tak, to słuchaj, to e... wystarczy po prostu przeszedzić moje życie. Ale e, nie, e, tak, nie, ja pytałem, e, ty, ty masz y, Jacek ten. Coś oglądałeś ostatnio? No właśnie nie musi być ostatnio. Ty na pewno masz jakieś mocne przekonania czy opinie na temat filmów, których absolutnie nie warto oglądać, no, ale albo to... tylko w celach mm. prześmiewczych. No to jest mnóstwo, myślę, że większość filmów na świecie <laughs> tak. no, w nie sumie warto tak. oglądać. Ale tak. często są takie, które są uwielbiane, a jednak masz no, tak. nie przechodzi ci nic głowy. I, no ja nie lubię w akcji, na przykład, mnie strasznie nudzą jakieś pościgi i tak dalej. Mówię, że mnóstwo ludzi to kocha, ale jak widzę pościg to zasypię. Jak koleś biegnie, to wyłączysz no, biegnie, od razu. Tak, tak. Bo... No to tak, jak jest przypadek Kieślowskiego i biegnie tak. Linda, S, no, żeby zdążyć na pociąg, kurwa biegnie, wyłączam, jakieś gówno jeba. Nie no wiem, o filmie, biegnie, no nie wiem, filmy biegnie, Lola biegnie, I, A widziałem, tak. nie wiem, Johna Wicka i, no, no i... Nie? Nie, nie kuma, Znaczy tak, no tam strzela się ładny Keanu Reeves, Zgadza wymyśli się. te takie strzelano-ciosy i to jakoś jest nazywane, ma osobną kategorię fajterską. strzało gdzie to powstała ta nazwa pod Białym Stokiem? Gdzieś? Strzałocios. Nie, to na Węgrze. Węgrzech. To jest jakiś oddział ONR-u, kurwa. Strzałocios. Maszerują, jak kuje je No i tam chodziło, to, znaczy śmieszna była zawiązka, że zabili mu psa i on się ściza, Za to największy a. morderca na świecie. Tak, no bardzo nie, śmieszne. Nie? nie utożsamiasz się z tym? Nie, ja chciał, żeby odwrotnie, było, jak mnie zajebiał, żeby mój piesek poszli, kurwa. Zaznaczam, że mam takiego pieska, A, no. więc nie wiem, jakby pomści kilka mrówek za mnie. Pożar całe miasto, zjebie Tak, A czy w jaki sposób miałby e, pies zabić całą kokainę, to nie wiem. <głosy> <głosy> Kokaina to jest, wiesz, konserwuje. Jakby. Jak żelbeton sobie, żelbetonowe żyły sobie wstrzyknąć, starej. Jest dobrze, że ja. Tak, jeśli chcecie serce zanurzyć w, swe bur, w bursztynie, to wystarczy co, co wieczór kokosa i jest elegancko. Później kurwa, kadriolog to widzi i się wiesza. Eee... Antykardiolog. Tak Antykonfident, antykardiolog. No dobrze, słuchajcie, dziękuję Ci Dziękuje bardzo. Ja bardzo. Jesteś... Do zobaczenia! Będziemy dzisiaj jeszcze oglądać na scenie jego w, e, przemyślenia. Przyjechał tutaj specjalnie dla was i też z jakiegoś powodu mikrofon chcę pobrać. E, słuchajcie, e, dzisiaj jest też strasznie gorąco, więc nie będziemy chyba robić pełnej godziny, bo nie ma powodu za tym. Ja czuję też jak nie Ja nie, energię, nie patrzę spada. na czas. E, nie, liczę godzin Nigdy nie lat. spoglądam wstecz. Dokładnie. Te, trzeba tylko myśleć o przyszłości. A wyłącznie, bo tam się dzieje cały potencjał naszego życia. Nie można myśleć o przeszłości, chyba że się jest właśnie gwałcicielem. To wtedy powinno się jakoś tam naprawić te swoje mhm. czyny. Mhm. Ej, jak... <laughs> Jezus Maria. <laughs> czy, czy mi się wydaje, czy 20 minut temu mówisz dokładnie odwrotnie? Nie patrzmy w przyszłość, trzeba się skupić na... Ale może nie, może mi się przypominają złote myśli Karola no za... Kopca. Wow, shots fired. Jest... Staram się jak najwięcej dzisiaj osób obrazić, żeby, nie, bo potem żeby mogli mnie zapraszali na, na swoje sceny. Nie, na Facebooku, je, na Facebooku je oznaczymy i to tak. zwiększy zasięg postu. O tak. Ale... To, ja tak Właśnie, czy nie zdziwiło Was to, bo jak w sumie rok temu rozmawialiśmy, to nie było jeszcze żadnego medium, które się zajmuje wyłącznie stand-upem w Polsce. To jest dość interesujący koncept. Rok temu nie było żadnego? No nie. Jak A teraz wyłącznie. jest? Teraz... Jezus. Nie, w sensie, znaczy nie wiem, co masz na myśli, medium, no jakieś zawsze były strony facebookowe czy coś, które tam mm -hmm. przeklejały cudzy content i tak dalej, no to coś no, tam się działo. Racja, jedna ze stron nawet zajmowała się płatnym takim przeklejaniem tego kontentu. można było... Jak... A, chyba istnieje do dziś wspaniałe. To... ci o takie, co jest Może, tam każdy kabaret od... 99 dziewiątego ze stand-upem ostatnio? No już awstakując od szczegółów, czy w ogóle taki sposób operowania, gdzie płaci się za to, żeby skorzystać z czyjejś e, strony, skorzystać, a raczej żeby, żeby zasięgi się zgadzały, żeby mieć Aha. nowych odbiorców? Dla Aha. was jest, no najpierw zacznijmy od tego, czy to powinno w ogóle istnieć, a, pod, e, a drugie moje pytanie jest, co zrobić z ciałami tych skurwysyjnych. <śledź> <i> tak <dalej. śledź> no słuchaj, trzeba mieć... Ważne, żeby dbać o bliskich, trzeba mieć przyjaciół, bo kto inny pomoże ci poćwiartować. Ale no jeśli chodzi o udostępnianie takich rzeczy bez pozwolenia i jeszcze dla zarabiania na tym, no to chyba nasze opinie są jednoznaczne tutaj, ale jeśli chodzi o to, że ktoś ma szerszy zasięg, bo kiedyś udostępniał pieski liżące się po e, jakichś tam częściach, częściach a, a teraz przerzucił się na stand-up, zmienił nazwę strony na jest to, jest to metoda. Lizanie stand-upu, to, to okej, okay, no, to dobra, no. Li Lizanie stand-up, e stand-upującego e stand-up. Polish stand-up, przepraszam, Polish. No, by było, było kiedyś coś nie, takiego, było tak? tak czy nie? Nie, a czy Ciebie Cezary kiedyś okradziono właśnie z kontentu Twojego wyśmiennego, nie, się tego, nie... poprawiając <laughs> jednocześnie or błędy ortograficzne? To by było dopiero <laughs> hamstwo. Um, tak, takie wyci powycinane jakby właśnie z Zapisy Cezar Cezarego, tylko poprawne, gramatycznie. <laughs> Co to jest? To w ogóle nieśmieszne. O nie, ja nic nie wiem o komedii. To jest ukryte tylko w... Nie, oczywiście tak nie jest. E... Nie, chyba nikt mnie nie ukradł nigdy nic. No dobrze. Dzie Chyba po, <grym> tylko. Wyraźnie grze, chęć do życia. Znaczy nie, no raz tam chłop jakiś przekleił z Comedy Central jakieś nagranie, ale tam z, ze 20 lajków dostałem i... I to dla mnie jest wystarczające. <grym> I mi jest ok. <grym> nie było z porządku, nie było źle. Ja widzę, że ogólnie e, jesteśmy na e, podobnej skali, e, jeżeli byśmy w kurw rozłożyli, to tak można by było powiedzieć, że chill, Większy kurw, i udawany wkurw to mówię. <grym /dźwięk> niemożliwe jest jakieś tak. Z w złej kolejności siedzimy, tak. O. Słuchajcie, przyszedł też pies, porozmawiajmy i z nim. E, ta audycja naprawdę zaczyna zniżkować. Słuchaj, co ty oglądasz ostatnio. I odbicie w misce. <grym /dźwięk> <How grym /dźwięk> <high? grym /dźwięk> e, ale fajny pies w ogóle swoją drogą. Fajny, co mnie przywodzi do następnej osoby? <gry> Który, nie, jeśli chodzi o zdziwienie nad podstawowymi faktami życia, sam aż dziwię się, jak wiele jest w stanie wykrzesać entuzjazmu ku temu, gdy będziemy go już tu powoli zapraszać. Także Kut. jeśli mógłbyś się zebrać. A y... myślałem, że zrobisz żart do ku temu, że to. A, nie, w sumie do ku temu. Nie, ale już tutaj poczyści zegarek, co jest w ogóle dosyć takim dziwnym zachowaniem. Słuchajcie, Michał Kutek, wybitna postać, zróbcie jego wielki hałas, zmieszach tutaj. Mi -kał, mi -kał. Michał. Tak jest. Kiedyśmy się rok temu widzieli, to jeszcze inny człowiek to był po prostu. BUM. Eee, teraz patrzcie, kurde, shorty trzy czwarte. Nie, nie wiem ile to jest. Dzień dobry. Dzień dobry, ciema Michał. Co tam u ciebie? Wygląda świetnie, Dziękuję. Eee, no nie wiem, no dobrze chyba. <śmiech> Wiesz o <śmiech> co chodzi? No nie jestem jakoś przekonany, że jest super, Mogę powiedzieć ale jest to, co dobrze, mówiłeś nie? przed przed chwilą, w sensie przed, poza sceną jeszcze, ja zapytałem Michała, w sensie powiedziałem, że dobrze wyglądasz, chyba schudłeś i on powiedział no co powiedzieć, no zjebałem. Ja mówię, Jezus Maria, czyli to jest, a propos życia w przeszłości, no to o, jest jakby, dokonałeś czegoś dobrego, ale żeby dojść do tego momentu, musiałeś wcześniej zjebać, rzeczywiście. No coś tym... Zawsze tak jest. To jest tak. pierwszy krok. Z Chciałem latach. powiedzieć po prostu przez to jebać grubasów, to, do, do tego zmierzam. Rozumiem, rozumiem. E... Zawsze, Kasujcie. a propos, ee, słuchaj, bo e, Ciebie to chyba najbardziej dotknęła, Michał, e, brak możliwości spotkania się z publicznością na żywo, ponieważ tak. seria, która Aha. No, rozpierdalała internet, ja Strasznie. tylko ot, otwierałem kartę na, czas, na czasie, no. bo ja tylko to Aha. oglądam i patrzę, a tam nowy Michael, po prostu kurwa ludzie... Dzieci same seszyją szyją koszulki po prostu w Bangladeszu. Szaleństwo, nie, ale chodziło o to, że dość dużo robiłeś crowdworkowych rzeczy, a po prostu zabrakło nagle tego crowdu. To co, wtedy co z workiem. E <grym> e <grym> Daj. E no a jest, kurwa, koniec, skończymy to. To było lepsze niż odpowiem. Fajne. <grym> fajne to było. Tak. Żaduję oczywiście. E no co, nie było krawdu, jak powiedziałeś, więc nie było worku. I byłem z tym bardzo okej, okay, no co, nie jeździłem i się okazało, doszło do mnie, że ja wcale tak kurwa nie lubię tego stand-upu, nie? No, I po prostu do ciebie, tak? ja myślałem, że to jest takie fajne, a okazuje się, że no fajnie się w chacie leży albo siedzi to już tam kto co lubi, nie? Ale fajnie się po prostu w domu przebywa. No i... Ja chciałbym wprowadzić taką sekcję stand-up Jakby gdyby mnie mogli przywozić wózkiem i bym tak występować, to na pewno częściej się pojawia. Ja, ja nie chciałbym, żeby mi przywozili tych ludzi, z którymi rozmawiałem do domu. Oni mogliby mieć pretensje. No Więc Ale fajnie, jakby tak wszyscy nie. leżeli i palili opium, jak w XIX-wiecznych Chinach po prostu tacy zapierdoleni. Tam. O, jakby, jakby, słuchaj, nie. jakby ten... Nikt by się nie przymiał, tylko byś patrzył, czy im się pożarżają zielenice. E, nie, Nie, czy miałeś jakieś nieprzyjemności związane z tym, że ktoś rzeczywiście follow-upował do tych twoich, kurwa, nienawistnych, a czasami przyjemnych. Ale czy że w trakcie występu, że ktoś się obrażał? Nie, no, pytam się do Michała. Tutaj. No ja doprecyzowuję, bo ta, ta. nie wiem o co cię... Czy, czy miałeś za tego, że ktoś jeszcze, jak to się potem pojawiło, to ci powiedział, wiesz co, gościu, skasuj ten film i, kurwa, <grym> lepiej się nie pojawiaj w No Znaczy, nikt tak nie, <grym> nie robił buziom, jak do mnie mówił, tak dziwnie jak ty. Ale... Nie, no, napisała jedna pani, żebym, żebym usunął. Drugie pani. <grym> napisała jedna pani, drugie pani. Napisała jedna pani, żebym to usunął. Ja powiedziałem, że nie usunę filmiku, ale za to usunę wszystkie komentarze, w których piszą, że ona jest kurwą, co o, jest. wydawało Robota mi się… Robota na wieki. Tak, e... <laughs> dużo <laughs> tego było. <laughs> e... Nie no, dość ciekawe było, no, kobieta to mi przeszkadzała, a, a po prostu ludzie stwierdzili, że to znaczy, że jest kurwą, co jest moim zdaniem trochę na wyrost stwierdzeniem. Tylko troszkę, tak, tak, tak. Polski internet, nie, on jest bardzo nienawistny wobec kobiet. Co prawda żadnej tu nie zaprosiliśmy, żeby tu wytłumaczyła bardziej, ale… Może za rok. Eee. Może za rok. Nie, no nie miałem, e, w sensie e, mhm. powiedziałem, że nie usuną tego filmiku, więc napisała do mnie z pretensją, rozumiem, że wyświetlenia są ważniejsze. Ja nic nie odpisałem, ale wszyscy poczuliśmy, że tak uważam. E, więc e, no to było najbliżej nieprzyjemności. Jeszcze jedna taka nieprzyjemność była mocna dosyć, że tata stwierdził, że za dużo przeklinam po, po, po crowdworkach. Ja stwierdziłem już wcześniej, że za dużo piję, ale to, to go nie ruszyło. Mm. Ja z Twoim tatą e miałem wspaniałą rozmowę. Kiedy... Poznałeś mojego ojca? Tak. Dużo tak. komików poznało mojego ojca. Ja nie wiem, czy to jest takie dobre. No. Nie, ja poznałem Twojego ojca i myśmy... czekałem na. E, Aha, podnocowałeś u mnie? Tak, zgadza. Się. No, no, no. Tak. Dlatego. E <głos> Nie, nie, naprawdę, tak. I, i twój ojciec... Jeżeli coś przede mną ukrywasz, stary. Jeżeli tak. się spotykasz potajemnie z moim starym, to tak. chcę, żebyś powiedział, Jestem nie? Jestem twoim nowym starym. No. E. Co Co jest, to? to teraz rozumiem, dlaczego w przeszłości mieliśmy ciężko. To wszystko mi się tłumaczy. Jakoś. Trenowałem się do roli po prostu. E, więc nie, ale po prostu twój ojciec, e, bardzo bardzo sympatyczny człowiek. No, jakbyś go dłużej znał. No, nie, nie zamierzam. Ale, ale ma masz... to... swoje... <laughs> Priorytety. W sensie można chodzić na jebanym, ale nie można przeklinać. Nie? Tak jak to się jest alkoholikiem, tak, ale kulturalnym tak, tak, to jest tak. wszystko Nie, nie, w nie, mo, mo, można przeklinać, ale nie można za dużo przeklinać. No, no, tak, a, tak, tak. a ja przekroczyłem granicę tak. za dużo. Mhm. Tak no. jest. I za mało bycia prawnikiem też. To no właśnie przekroczyłem. Bo o tym była rozmowa. Rick Ciężko w to uwierzyć. Tak. Ale, ale ja właśnie twój ojciec powiedział, że bo ty byłeś gdzieś na wyjeździe i tak i tak trochę się było niezręcznie, bo ja czekałem, aż tam przyjedzie jakiś tam niewolnik e, uberowy i, e, oh, i, mów, i mówi do mnie, no, ale Michał, to tam na tych występach, to tam chyba sobie nie najlepiej radzi. Takiego. Coś tam długo, tak, taki mniej więcej. Ja mówię, nie, właśnie dobrze. Dobrze mu idzie, właśnie go nie ma, jest, jest gdzieś tam, wyjechał i tak dalej. No, twój tata jakby nie odpuścił, bo powiedział, no, ale w prawie, chyba lepiej się zarabia jako prawnik. I ja w tym momencie, ja nie wiem dlaczego, byłem skacowany, mówię, tak ale trzeba oddać swoją duszę. Uff. I kurwa, no. pięć minut ciszy. No, ty tak. się tyle spóźnił, Ciężko a myśmy słowa już nie zamieniły, tylko stać. Kogoś... <głosy> ale mi się wydaje, że ty mnie przekonałeś mojego nie. starego. Chyba to tylko do tego, za... że ma znajomych frajerów. To tylko tyle i, i ja jestem nim. Nie wiem, co mnie rzuciło na jakąś aforystykę wtedy, no. ale bardzo sympatycznie. I czy dalej są te pretensje, że porzuciłeś ten... E, do... Od razu powiem, dość wątpliwy moralnie zawód, bo jednak... E, o ile, dobra, adwokatura, nie, ja w prokuraturze bym chyba nie robił. Tam musi być za, za, za, za koszmarnie, zwłaszcza jak się widzi, co się dzieje w ostatnich dniach. No, tam na pewno nie jest fajnie. Ale adwokat niby jeszcze wiesz, ma jakieś tam, powiedzmy, trochę miejsca, że może wiesz tam Pro Publico Bono pójść i tam obronić kogoś, bo kopnął e, szczeniaka, nie słusznie. Albo nie. No, no, no, to jest tak. Teraz słusznie. właśnie doktryna się kłóci. Jakie jest kopanie szczeniaków, słuszne czy niesłuszne? E, tutaj Dobry właśnie wiedzy. powołują dwie biegłego w osobie Adama tak? Bendlera. E, i... Pamiętam, gdy nazywam się Adam Van Bender. Dlaczego w ogóle brzmi jak Super Day? Nazywam się Adam Van Bender. Pamiętam, gdy pewnego dnia mój ojciec... Zdejmą Van Bender o trachyotomi. Wygryz mu gardło jeden z tych psów. Jop. Ale nie kocham. Niczego to nie udowadnia. Pozostałe psy. Cześć, <gryzł> No, także no. jakie było pytanie? Aha, ee, nie, właśnie. Że sam sobie odpowiedziałeś, kogo to obchodzi. Że, że tak, że, że Van Bender kocha psy, no kocha. Okej, okay, słuchajcie, myślę, że teraz przygotowujesz się, bo za minut chyba 20, coś koło tego. Nie wiem, 20 albo 50. Nie, 20. Nie 20, ok. Będziesz prowadził tutaj na festiwalu wspaniały tak. segment, jesteś gotowy? Nie. No i dobrze, tego to chciałem usłyszeć. Moi drodzy, ponieważ zbieramy Pełny się widzę, w trochę większej już takiej grupie, e, dziękuję ci bardzo uprzejmie, zróbcie mięki hałas, Michał Kutek Dzięki na przemawiał. I to jest bardzo, bardzo, bardzo znaczące. Brak przygotowania, ale uśmiech na twarzy i dobre przekonanie o własnej zajebistości. To jest połowa sukcesu, moi drodzy. A druga połowa... Połowa można... drogi do bycia coachem. Tak jest. E, słuchajcie, ponieważ ja też muszę trochę oszczędzać siły, dla mnie e, e, to, nie jest, to jest dopiero początek wieczoru, jeszcze dużo przed nami. E, wy, chłopaki, powoli możecie się już tam chillować. Dobra. Chillunek jest... włączony, dzięki. No. Dzięki. E, na relaksie. E, mam nadzieję, że w podobnym gronie spotkamy się za rok e, i z, będzie w końcu... Okazja. Też nie będzie kobiet, mamy nadzieję. <śmiech> no to w końcu ma być program komediowy. <śmiech> Nie. Przepraszam, to jest nie. cytat, to jest cytat w ogóle, z, y, w ogóle kobieta to powiedziała. <laughs> tak? Okej. Okay. wiedzieć. Bo... <laughs> ale brnę, Boże, mogliście... ostatnie 20 minut i kilka innych komentarzy można by było usunąć, ale... Spoko, Podrze... z, z, zwalić na mnie. <laughs> Zawsze e, że tak robię. No tak. W domu czeka na ciebie 16 o, o, o e, <laughs> nadużycia. Dobrze, że Cezary mniej więcej byłeś z nami. E... <laughs> Ale słuchajcie, to jest dobra też dynamika, bo ja gadam za dużo, powinienem już dawno skończyć, ale z Wami mogę rozmawiać godziny. Tak się składa, że to pewnie potrwa z 50, bo jeszcze będziemy się pewnie w chuj rzeczy wyciąć. nie, nie ta. <laughs> tak, jak to wygląda. Ale dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście tutaj z nami. Dzięki e, I mój. trzymajcie się. Miłej zabawy na festiwalu. Miłej e, zabawy. Z, z 2020. To oczywiście Gaweł Feliga, Cezary Pontewski. I Bartosz, Bartosz Zalewski. Zalewski. Dziękuję, trzymajcie się. Dzięki.